Dobry wieczór. Dzisiaj wieczorem jest dla nas bardzo ważne przesłanie. I to przesłanie brzmi, by zaufać Bogu bez względu na wszystko. Brzmi to tak łatwo, wszyscy możemy zaufać Bogu. Ale tak naprawdę jest to bardzo trudne. It's easy if we see that the things are going smoothly. Łatwo jest, gdy wszystko układa się gładko. Nasze małżeństwo jest w porządku. Zarabiamy dobre pieniądze. Cieszymy się dobrym zdrowiem. Łatwo jest wtedy zaufać Bogu. Ale co jeśli nasze małżeństwo nie układa się dobrze? Gdy nasze zdrowie podupada. Gdy stracimy pracę i nie ma pieniędzy. Czyli trudniej jest zaufać Bogu. So, I have a challenge for all of us tonight, zatem, me including. Zatem mam dzisiaj wyzwanie dla wszystkich nas, w tym i mnie samego. The Bible invites us to trust Jesus no matter what. Biblia zachęca nas, byśmy zaufali Jezusowi bez względu na wszystko. And the persecuted Christians actually they give us a testimony. I przesiedlani Chrześcijanie tak naprawdę przekazują nam świadectwo. They are weak, they lost everything, they are threatened. Są słabi, stracili wszystko, żyją w zagrożeniu, ale ufają Jezusowi. I to jest właśnie coś, czego się musimy od nich nauczyć. I tego musimy się uczyć razem z nimi. Jeśli zrozumiemy, że możemy zaufać Jezusowi bez względu na wszystko, to wtedy taki wielki ciężar opadnie nam z ramion. Wiesz, że żyjesz blisko morza. Wymieszkacie blisko morza i wyobraźcie sobie, że zobaczylibyście dwie łodzie and, and is on the two boats. i ktoś tak próbuje usta, utrzymać równowagę stojąc równocześnie w, na obydwu łodziach. One boat, one Jedna noga w jednej łodzi, boat. druga noga w drugiej łodzi. And then the waves come i potem przechodzą fale have the balance. i trudno jest utrzymać równowagę this is how many of us live their christian lives. i w ten sposób wielu z nas wiedzie swoje chrześcijańskie życie one feet in the kingdom of god jedna noga w królestwie bożym a druga wciąż w tym świecie we try to trust in the securities we have i z jednej strony próbujemy zaufać temu naturalnemu poczuciu bezpieczeństwa trust jesus z drugiej strony ufamy Jezusowi all the time we are struggling to, to maintain the balance. i cały czas usiłujemy jakoś utrzymać And the Bible encourages us. I Biblia zachęca nas, we make a decision, że powinniśmy podjąć decyzję, by y, obydwoma nogami stanąć albo po jednej stronie, albo po drugiej. And once we are in on this side, I gdy jesteśmy po tej właściwej stronie, the Jesus has in store for us will begin. rozpocznie się ta przygoda, którą Jezus dla nas przygotował. We a woman from to our in Na naszą konferencję w, w Niemczech zaprosiliśmy kobietę z Erytrei. Magic brought some books from her. Maciek przywiózł książki, którą ona napisała. Really this e, ta kobieta zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Helen Nazywa się Helen Berhani. Gdy przyjechała do Niemiec, zorganizowaliśmy konferencję prasową. I było tam kilku dziennikarzy i mieli wiele pytań do Helleberhani. And now you must know that she lived in Musicie wiedzieć, że ona mieszkała w Erytrei, to jest kraj komunistyczny, And it is not allowed to evangelize in public in Eritrea. nie wolno So what she did, she stood in front of the cathedral in that country. ona więc stanęła przed katedrą w tym kraju and was talking about Jesus I mówiła Jezusie. So the police came, arrested her and she was thrown into a container. Policja ją aresztowała i wrzucono ją do zwykłego takiego kontenera transportowego. To jest taki kontener transportowy. One of to jest takie jakie są przewożone ciężarówkami. have these containers desert. I na pustyni te kontenery służą jako cele więzienne. So W każdym z takich kontenerów jest 15 do 20 paru kobiet. Freezing cold at night straszliwie zimno w nocy i okropnie gorąco w dzień. So Ona została wrzucona do jednego z takich kontenerów. W takim stanie była tam ponad półtora roku. Potem ją wypuszczono i udało jej się wydostać z kraju. So we had this press conference. I mieliśmy tę konferencję prasową. Jeden z dziennikarzy miał do niej pytanie. I mówił, Helen, i powiedział, Helen, wiesz, że w Twoim kraju nie wolno ewangelizować. You knew about the dangers. Wiedziałaś, jakie jest zagrożenie. Why did you do that? Dlaczego to robiłaś? Interesting question. Ciekawe pytanie. Ale jeszcze bardziej ciekawe było to, że Helen nie, zrozum nie zrozumiała, o co chodzi temu dziennikarzowi. Nigdy nie zapomnę jej odpowiedzi. What do you mean? Co Pan ma na myśli? Biblia mówi, że powinien, powinnam to robić. Co Pan ma na myśli mówiąc, że to jest niebezpieczne. Jezus powiedział róbcie to. wyznawajcie swoją wiarę Zapraszajcie innych. Ona nie zrozumiała tego pytania. question was concerned with security. To pytanie dotyczyło poczucia bezpieczeństwa. And she was concerned with obedience. A ją interesowało posłuszeństwo. Pytanie dotyczyło rzeczy tego życia. And she was concerned with trusting Jesus, no what. A ją interesowało zaufanie Jezusowi bez względu na wszystko. Jest historia o pewnym... Artystę z Ameryki. And and he was doing a great show at you know the Niagara Falls. Jon organizował taki wielki pokaz przy wodospadzie Niagara. This huge valley and there are the falls. E, w tej ogromnej dolinie są te wielkie wodospady. And he was an artist and he had a cable across the falls. Jon przeciągnął kabel poprzez te wodospady. So he was an artist so he managed to walk on that cable across the falls. I po tej linii on był w stanie przejść nad wodospadami. To było wielkie wydarzenie. I bardzo wielu ludzi je obserwowało. I byli podekscytowani. Każdy się bał, czy zastanawiał się, czy mu się uda, czy spadnie. Więc i kiedy dotarł na drugą stronę, ludzie wyrażali swój aplauz, byli bardzo szczęśliwi. I go, spytał ich, czy myślicie, że mogę to powtórzyć? I mówili, tak, dasz radę, teraz myślimy, że wszystko potrafisz. I on wziął takie taczki, i powiedział, czy myślicie, że przejdę na drugą stronę z tymi taczkami? I wszyscy mówili, tak, uda ci się. Naprawdę wierzycie, że to potrafię? I mówili, tak, możesz to zrobić. Zatem kto, kto y, y, zabierze się ze mną na przejażdżkę? Nikt. Cisza. Cisza. I potem podbiegło dziecko. I, it, I, I powiedziała, ja, ja, ja. I wskoczyło do tych taczek. Wszyscy byli zaszokowani. Artysta wziął te taczki na linę z tym chłopcem w środku i przeszedł na drugą stronę wodospadu Niagara. I było cicho, jak makiem zasiał. I gdy przeszli na drugą stronę, Aplauz był po prostu niesamowity. I dziennikarz podszedł do tego chłopca i spytał go, nie bałeś się? A chłopiec z uśmiechem zapytał, dlaczego? To jest mój tata. Widzicie, na tym polega życie chrześcijańskie. Powinniśmy wskoczyć na te taczki. Wokół nas są doliny głębokie, niebezpieczeństwa. Te, ten świat nie jest bezpieczny. Ale nie powinniśmy szukać tych rzeczy, które wzbudzają w nas strach. Ale powinniśmy patrzeć na Tego, który prowadzi te taczki. Nasz niebiański Ojciec, nasz Bóg Wszechmogący widzi Ciebie i mnie i zaprasza nas, byśmy Mu zaufali bez względu na wszystko. W naszych zachodnich krajach jest tak wiele rzeczy, które nas rozpraszają. Ufamy naszym polisom bezpieczeniowym. Ufamy naszym finansom. Ufamy tym różnym rzeczom, jakie są w naszym życiu. Jednak prześladowani chrześcijanie nie mogą pozwolić sobie na taki luksus. Dla nich jest tylko jedna osoba, której mogą zaufać. Jesus to jest Jezus Chrystus. To jest Bóg Ojciec. I dlatego właśnie Helen Berhani nie zrozumiała nawet tego pytania o bezpieczeństwo. Dlaczego? Przecież Jezus kazał mi to robić. My potrzebujemy tej dziecięcej wiary, trust Jesus. by zaufać Jezusowi. You know, if we trust Jesus, Jeśli zaufamy Jezusowi, co się co się wydarzy? Paweł w liście do Rzymian pisze, jeśli zaufamy miłości Bożej, kto będzie przeciwko nam? Zwierzchno zwierzchności, moce, zło, kto? Jeśli zaufamy Bogu Wszechmogącemu, nikt nie może nas pokonać. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5 Jezus naucza tłumy, i, and the people are sitting there, i siedzi wielu ludzi, słuchając go. And then Jesus addresses them i Jezus mówi do nich. To jest dzi nie, dziwne, ale mówi takie rzeczy: are Mówi: Wy jesteście solą tej ziemi not so many Dzisiaj nie, nas, nie ma nas zbyt wielu. But the same applies with ale to samo dotyczy nas. You are the light of the world. Jesteście światłością świata. You are the salt of the world. Jesteście solą ziemi. Ja? My? Nas za mało jest. Świat jest za duży. But I like the picture, Jesus is using here. Ale bardzo podoba mi się to ten obraz, jakiego Jezus tu używa. If you have a big soup, good soup. Jeśli macie dobrą zupę, duży gar, garczek zupy. I think you don't want a lot of salt, do you? to nie potrzebujecie dodać dużo soli do niej. Nie jesteśmy zupą tego świata. Nie jesteśmy tłumem. Ale jesteśmy te, tą odrobiną soli, która wszystko zmienia. For, for I to jest właśnie obietnica That's dla nas. To jest obietnica dla nas jako Kościoła w tym miejscu. Ta mała grupa chrześcijan ma ma tą niezwykłą potężną obietnicę. Jesteście solą ziemi. Nie chodzi o to, że teraz mamy jakoś strasznie się starać, wysilać, żeby coś się udało. Bo Jezus nie powiedział, że staniecie się solą, jeśli tylko będziecie bardzo się starać. Jezus powiedział jesteście. It's not what you make out of yourself; it's what I see to nie jest coś, co wy z siebie zrobicie, ale to, co ja w was widzę. I ta odrobina soli wydaje się taka mało znacząca. Ten mały kościół może się wydawać naprawdę nieduży. Ci prześladowani chrześcijanie na całym świecie wydają się tacy bezbronni, bezradni. I czy możecie w to uwierzyć? see the news, we think maybe. Tomorrow it's over with the church in Syria. Gdy czytamy wiadomości, to może nam się dawać, że jutro już będzie po kościele w Syrii. Myślimy, że może to już są ostatnie dni chrześcijaństwa w Iraku. In Myślimy, jak oni przetrwają jeszcze jeden dzień w północnej Nigerii. Ale Jezus mówi, ta odrobina soli nie będzie tylko gatesów świata nawet bramy piekielne jej nie przemogą The world is very different from how we see it. słowo wygląda inaczej niż je postrzegamy. We with the things we have, we think we are on the safe side. Nam się wydaje, że my jesteśmy. We with the things we have, security and money, we think we are on the safe side. Mając mając te poczucie bezpieczeństwa, pieniądze, wydaje nam się, że jesteśmy jakby po tej bezpiecznej stronie. And if we watch the news, we think the Christians over there they are almost extinct. A gdy oglądamy wiadomości, to wydaje nam się, że chrześcijanie po tej drugiej stronie już właściwie zanikają. Ale to nie jest prawdą, they have this huge ponieważ, ponieważ oni mają tę wielką obietnicę. Jeśli będą ufać Jezusowi, będą blisko Jezusa, to bramy piekielne ich nie przemogą. And we, with all our A my z całym tym swoim poczuciem bezpieczeństwa. Lepiej, żebyśmy słuchali e, ostrzeżeń Pisma, bo Jezus nas ostrzega. A to ostrzeżenie brzmi tak, iż bardzo łatwo ulegamy pokusie, że bardzo łatwo ulegamy zwiedzeniu rzeczami tego świata. I gdy Jezus mówi o prześladowaniach, to nie tak bardzo się tym przejmuje. Jezus, uczniowie pytają Jezusa, co się stanie w przyszłości I Jezus mówi, tak, będziecie prześladowani Będą Was nienawidzić Nienawidzili mnie, będą Was nienawidzić Może nawet Wasi rodzice będą Was prześladować Jezus się tym nie martwi To jest dla Niego kwestia wiary To się stanie ale kiedy Jezus zaczyna się naprawdę martwić? to when he thinks about pride. Gdy myśli o pysze, money, gdy myśli o pieniądzach says, i potem mówi, baczcie, pokusa przyjdzie, zwiedzenie przyjdzie. Gdy podróżuję po tych krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, wielokrotnie oni mówią do mnie, my modlimy się za was. Ja myślę, za mnie? Gdy pierwszy raz to usłyszałem, byłem bardzo zaskoczony. Ja pomyślałem, nie, nie, to nie tak ma być. Ja się mam za was modlić. Oni mówią, oczywiście, możesz się za nas modlić, ale my się też za was modlimy. Spytałem, dlaczego tak się tym przejmujecie? Powiedzcie mi, dlaczego modlicie się za nas w Europie? I oni wtedy wytłumaczyli mi, iż widzą Większe zagrożenie dla nas niż dla siebie samych. Oni obawiają się, iż nam grozi to, iż po prostu zrównamy się ze światem. Zatem wiele możemy nauczyć się od prześladowanych chrześcijan. Oni są bardzo słabi, ale ufają Jezusowi Chrystusowi. Tak jak ten jump into the wheelbarrow i they tak jak ten chłopiec, oni wskakują na te taczki i nie boją się, bo wiedzą, że ich życie jest w rękach Ojca, no bo, a nie ma lepszego miejsca dla nas niż być w rękach Ojca. I, us, me, I myślę, że dla nas wszystkich, w tym i dla mnie, jest wiele z tego lekcji. I których powinniśmy się nauczyć. Chcę nauczyć się tego radykalnego zaufania. These and these and these Nie chcę polegać na tych, na tych i na innych rzeczach. Bo wszystkie te rzeczy mogą zostać e, skradzione, mogą zniszczyć Jak Ja chcę się nauczyć ufać Jezusowi bez względu na wszystko. I wiesz, jeśli nauczymy się jeśli nauczymy się ufać Jezusowi bez względu na wszystko, our testimony will be strong. Nasze świadectwo będzie mocne. I ludzie będą patrzeć na nas i pytać, widzę, że cierpisz, ale jak to się dzieje, że wciąż ufasz temu Bogu? I wtedy możemy podzielić się naszą wiarą. Jezus mówi nam, że wiele trudności, z którymi my również się spotykamy, dają nam możliwość, by dać świadectwo. This to Paul Silas in Acts 16. to stało, się, stało się z Pawłem i Sylasem w Dziejach Apostolskich w rozdziale 16. Wielki apostoł Paweł zanosił Ewangelię do Europy. was to co wiemy wtedy, po raz pierwszy ewangelia dotarła do Europy. To są Dzieje apostolskie w rozdziale 16. Paweł miał jedynie powołanie od Boga. And he trusted God. I zaufał Bogu. I on, Sylas i Łukasz udali się do Filipi, do Europy. Filipi znalazł grupę kobiet i zwiastował im Ewangelię. Jedna z tych kobiet o imieniu Lydia została chrześcijanką. So the ministry started well. e, i zatem służba zaczęła się całkiem dobrze. Ale jest w się ale gdy tylko w Kościele pojawi się owoc, szatan się budzi. I pojawiła się pewna wróżbitka, niewolnica. I ona szła za Pawłem i Sylasem. I krzyczała. Ci ludzie głoszą drogę zbawienia. Ale ona nie mówiła tego, dlatego że Bóg jej to objawił. But from the demon possessions she had. to wypływało z faktu, że była opętana przez demona. So after a while Paul had enough and he turned to her. Po pewnym czasie Paweł miał już tego dość, zwrócił się do niej. And in the name of Jesus he spoke to her. I w imieniu Jezusa, powiedział do niej. Be free. Bądź wolna. And the demon had to leave her. Demon musiał ją opuścić. And she came to her senses. Ona wróciła do zdrowych smysłów, została uwolniona i w, tej, w tym momencie rozpoczęły się prześladowania. Because the slave owners, they came. Bo pojawili się właściciele tej niewolnicy. Demon, I gdy zauważyli, że ta dziewczyna jest uwolniona od demonów now i teraz nie może już przepowiadać przyszłości, chwycili Pawła i Salasa i postawili ich przed władzą. I Paweł i Silas zostali pobici. To jest prawda do dziś. I tak samo jest aż do dzisiaj. The, the, the I tak samo świadectwo tej e, dziewczyny niewolnicy jest Can prawdziwe dzisiaj. A, a Czy możecie uwierzyć w to, że ta kobieta, która przez całe życie cierpiała z powodu opętania przez demona? Teraz pierwszy w końcu jest wolna. And the people, they cannot rejoice with her. i ludzie nie mogą się z nią radować. Actually, they hate what tak naprawdę nienawidzą tego, co się Only stało. For the love of money. Jedynie z powodu miłości do pieniędzy. In w Meksyku, w pewnych okresach drogi w niektórych rejonach e, właściciele karty, karteli narkotykowych zarabiają na, na narkotykach wiele pieniędzy. I w tych rejonach niektórzy ludzie zostają chrześcijanami. I ponieważ Jezus ich uwalnia, oni już nie biorą narkotyków, nie piją alkoholu. I, i ci e, szefowie karteli narkotykowych prześladują ich, ponieważ tracą klientów. The same historia do dziś. Ta sama historia aż do dzisiaj. Gdy Bóg do, dokonuje swojego uzdrowieńczego dotyku, nie ma powodu, by świat się radował. Im się to nie podoba. Paweł i Sylas zostali pobici i wrzuceni do więzienia. I teraz siedzą w więzieniu. Ich nogi są zakute w kajdany, drzwi są zamknięte jest ciemno, są zranieni. Co teraz? Co byś zrobił? Zaufał Jezusowi? Łatwo się o tym mówi. Łatwo się o tym mówi. Łatwo się o tym naucza. To łatwo to powiedzieć. Ale gdybyśmy znaleźli się w takim niskim położeniu w naszym życiu. Maybe you are at a low place, even może dzisiaj znajdujesz się w takim, na takich nizinach. How can you trust Jesus? Jak masz zaufać Jezusowi? The only thing you see is doors. Widzisz jedynie wokół siebie zamknięte drzwi. The only thing you feel is the heavy load Odczuwasz tylko ciężkie brzemię and the pain. i ból. I może nawet czujesz się i może czujesz się spętany tak jak apostołowie. Jak możesz zaufać Jezusowi? I Paweł i Sylas i wielu współcześnie prześladowanych chrześcijan dają nam przykład. Wiesz, jak możesz zaufać Jezusowi? Bo Biblia mówi nam, że suwerenny Bóg że Bóg Wszechmogący trzyma swoje, nasze życie w swoim ręku i żadna choroba, żaden problem ekonomiczny i żadna moc tego świata nie ma w ostatecznym rozrachunku kontroli nad nami. Jeśli należymy do Jezusa Chrystusa, to jesteśmy w Jego ręku. Tak, wielokrotnie nie wygląda na to Ale gdybyśmy to cały czas widzieli To nie potrzebowalibyśmy wiary Wiara to zaufanie bez widzenia to, co widzimy, często przeczy obietnicom Biblii. Okoliczności naszego życia wielokrotnie zdają się szydzić z obietnic Bożych. Ale wiecie, czym jest wiara? Wiara oznacza odwrócenie się od naszych cierpień i zwrócenie się do Boga i powiedzenie Mu, jak się czujemy. I gdy to robimy, okazujemy Mu swoje zaufanie. Panie, moje małżeństwo przechodzi przez takie trudności teraz ale zaczęliśmy od służby w Kościele od, od, od ślubu w Kościele prosiliśmy o Twoje błogosławieństwo i teraz ufamy Tobie, bo Ty nam pomożesz jeśli Ty nie zainterweniujesz to nie wiem, jak to się będzie dalej toczyć Panie obieca... Jezu, obiecałeś nam, że będziesz z nami zawsze i wszędzie Jezus powiedziałeś, że zawsze z nami będziesz And that was exactly how Paul and i w ten sposób Paweł i Silas rozmawiali ze sobą. I w ten właśnie sposób Paweł i Silas tego wieczoru modlili się w więzieniu. Jak nie znasz dokładnie tych historii, to przeczytają dzisiaj wieczorem. Ale następna rzecz, jaka wydarzyła się w tej celi więziennej było to, że Paweł i Silas zaczęli śpiewać w tym ciemnym, cuchnącym miejscu, only and gdzie można było usłyszeć zwykle tylko słowa przekleństwa. sudden there nagle rozpoczęło się nabożeństwo There were two disciples of Jesus who trusted Him even there. było dwóch, tam, tam, dwóch uczniów Jezusa, którzy ufali mu nawet w takim miejscu. And they modlili się. And they sang. śpiewali. And this is happening today. I to samo dzieje się dzisiaj w takich miejscach jak Korea Północna, gdzie chrześcijanie są w obozach koncentracyjnych. Uważamy, że w obozach koncentracyjnych w Korei Północnej może być nawet 30 tysięcy chrześcijan. W Korei Północnej można na 5 lat do więzienia pójść tylko za to, że ma się Biblię za to, że dzielisz się publicznie swoją wiarą, możesz zostać stracony. Podobnie jest w Iranie, w Chinach, w wielu innych miejscach. And then there are Christians, I są chrześcijanie, who in prison pray. którzy tam w więzieniach się modlą. Jeśli mają taką możliwość, to robią sobie takie nieduże nabożeństwo wielbieniowe. How is this possible? Jak to możliwe? ponieważ podjęli decyzję, że będą ufać Jezusowi bez względu na wszystko. Myślę, że ważne jest, byśmy my też podjęli taką decyzję. Wszyscy musimy ją podjąć. Czy nadal chcemy tak łapać równowagę między tym światem a Królestwem Bożym? Like somebody on the sea with two feet and two different boats? Tak jak ktoś na, na morzu, który stoi dwoma nogami w dwóch różnych łodziach all the time to get our i cały czas usiłujemy utrzymać równowagę? Or do we want to make a Czy też chcemy podjąć decyzję? Panie, chcę Ci w pełni zaufać. Panie, chcę wejść w to z obydwoma nogami. Chcę, by moje życie było w Twoich rękach. Jakiekolwiek jest Twoje powołanie, dokądkolwiek chcesz, żebym się udał, cokolwiek chcesz, żebym uczynił. Należy do Ciebie, Panie. Moje życie należy do Ciebie. Jestem dostępny. Nie jestem bardzo odważnym człowiekiem. Może very bardzo woman może jestem bardzo, nie jestem bardzo odważnym mężczyzną, może jestem bardzo nieśmiałą kobietą, ale należy do Ciebie i chcę zaufać Ci całym moim życiem. Chcę Ci zaufać w kwestii mojej rodziny. Chcę Ci zaufać w moich niskich miejscach. Chcę zaufać Ci w tych rejonach, w tych dziedzinach, gdzie cierpię i jestem zraniony. Lord, I you, I, I Panie, ja sam tego nie dam rady uczynić. Ty musisz to uczynić. Musisz to uczynić. Musisz uczynić wszystko. Just like in this picture with the artist. Tak jak w tym obrazie z tym artystą. The child didn't have to, do to dziecko nie musiało nic uczynić. Just jump into the tylko skoczyć do taczek. And then the father did all the rest. I, a ojciec zrobił całą resztę. I to Bóg chce uczynić dla ciebie i dla mnie. I want to share a few with you. Chciałbym podzielić się jeszcze z wami paroma świadectwami. chrześcijan, swoje życie tak jak. What I try to świadectwami chrześcijan, którzy wiodą życie, ży swoje życie tak, jak ja staram się to przedstawić. In very circumstances. E, to są chrześcijanie, którzy żyją w bardzo trudnych okolicznościach. And the authorities and the community, many times try to, to, to i władze państwowe albo lokalna społeczność wielokrotnie chcą ich uciszyć całkowicie. Oczywiście chrześcijan można uwięzić. Można ich torturować. Ale nigdy nie można powstrzymać Jezusa. Na przykład w Iranie Revolution, the, the revolution started in 1979. Rewolucja islamska rozpoczęła się w 1979 roku. I przez cały ten okres mułowie próbowali zwalczać Kościół i zamknąć Kościół. I możliwe, że teraz na ca z całego świata największe przebudzenie duchowe jest właśnie w Iranie. Dosłownie tysiące muzułmanów znajduje wiarę w Chrystus. Tak chrześcijanie są tam w więzieniach. Tak nawet dzisiaj chrześcijanie są w lochach. Ale nawet tam wciąż głoszą Ewangelię. You know Christian not about avoiding Nasze życie chrześcijańskie nie polega na tym, by unikać trudnych sytuacji. Nasze zadanie jako, nasze powołanie jako chrześcijan jest to, by żyć wiernie nawet w trudnych chwilach. Należenie do Jezusa nie polega na tym, że On pomaga nam ominąć wszystkie przeszkody w życiu. Nale należenie do Jezusa oznacza, że On przeprowadza nas przez nie. I świadectwo naszej wiary jest może najpotężniejsze ze wszystkich. Gdy jesteśmy zranieni, jest prawdopodobnie najpotężniejsze ze wszystkich. When Paul and Silas were in this prison cell in Philippi, modlitwie i uwielbieniu and worship service, came an earthquake doszło do trzęsienia ziemi. Drzwi szeroko się otwarły i strażnik podbiegł do nich. Chciał się zabić. To jest ciekawy rozdział, musicie go przeczytać. Dzieja apostolskie, rozdział 16. I gdy Paweł zobaczył, że strażnik chce się zabić, powiedział stop! I ten człowiek wszedł, in trembling. I ten człowiek podszedł do Pawła drżąc i upadł na kolana przed Pawłem. I miał tylko jedno pytanie. Co muszę zrobić, aby być zbawionym? I Paweł mu to wyjaśnił. To nie jest skomplikowane. Zaufaj Jezusowi. Uwierz w Pana Jezusa. I ten człowiek jego rodzina zostali zbawieni. Ale jak ten strażnik w ogóle usłyszał Ewangelię? w tym więzieniu, w którym można było słyszeć tylko przekleństwa. Aby ten strażnik mógł spotkać Jezusa, Paweł i Sylas musieli znaleźć się w tym więzieniu. I ponieważ Paweł i Sylas ufali Jezusowi, mogli Mu służyć nawet w więzieniu. I tak jest nasze powołanie. Ja wielokrotnie w tym zawodze Because if I have a difficult situation, Bo jeśli ja znajduję się w trudnościach, many times I have the misunderstanding. wielokrotnie źle je interpretuję. O, gdyby Bóg tylko zabrał ten problem, then I would be available. Then I could to wtedy byłbym następny, mógłbym Mu znowu służyć. And I muszę nauczyć. A muszę się nauczyć. Nie chodzi o to, że ten problem ma zniknąć. Ale chodzi o to, że ja jestem dostępny dla Boga nawet teraz. Może Bóg uzdrowi te choroby. Może Bóg rozwiąże ten problem finansowy. Jesus can do Jezus może uczynić wszystko. Jednak w międzyczasie mamy być wierni, dostępni tam, gdzie jesteśmy. Most opportunities for effective witness are, are wasted większość możliwości, sposobności do skutecznego świadectwa jest marnowanych. Bo zbytnio przejmujemy się naszymi trudnościami. Of Jesus and just being for him. Zamiast zaufać Jezusowi i być dla Niego dostępnym. The of our was in that Założyciel naszej misji był w tym więzieniu. And the in Romania, they to, shut him down. to było w Rumunii. Władze chciały Go wyciszyć. Hear his his name was Nikt nie miał już słuchać Jego kazań. Nazywał się Richard And just like in the story of Act 16 I tak samo jak w historii z apostolskich z rozdziału XVI. Bóg wszystko obrócił o 180 stopni. Nie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi, ale do politycznego trzęsienia ziemi. I ten, który dzierżył wszelką władzę Czałczesku, przeminął. Nikt się już nim nie przejmuje. Long gone history. Już dawno przeszedł do historii. But this man who suffered 14 years in prison, ale ten człowiek, który 14 lat cierpiał w więzieniu w Rumunii, <laughs> today his can be heard, he's died. aż do dzisiaj jego świadectwo słyszy się na całym świecie, chociaż sam już nie żyje. Magic his book, which is very Maciek przywiózł jego książkę, która jest potężnym świadectwem. For Torturowani z powodu Chrystusa. I tam się co Jezus zrobił dla i potem on, on dzieli się tym, co Jezus uczynił dla, dla Niego pośród tego cierpienia. I dzięki Jego świadectwu niezliczone liczby ludzi zostało, zostały chrześcijanami. O to, co Bóg może uczynić, jeśli Mu zaufamy. Może wiecie, że dzisiaj w ponad 64 krajach chrześcijanie Cierpią prześladowanie. There are roughly 200 countries on, on earth. Na świecie jest około 200 krajów. So it's about every third where there is no Zatem niemal w co trzecim kraju nie ma wolności religijnej. W krajach komunistycznych, takich jak Korea Północna, Chiny, Wietnam, Laos, Kuba. In all the Muslim countries, we wszystkich krajach islamskich, even places like Turkey, nawet w takich miejscach jak, jak Turcja, Chrześcijanie są prześladowani. And then in India, a Hindu country, Także w Indiach, kraju hinduskim. Także Buddyzm prześladuje chrześcijan. So Jednak my nie skupiamy się aż tak bardzo na cierpieniu, jakie płynie z prześladowań. E, o wiele bardziej interesują nas ludzie, którzy żyją w tych systemach. Jeśli myślimy o Islamie, powinniśmy gdy myślimy o islamie, powinniśmy najpierw myśleć o ludziach, o muzułmanach. Czy wiecie, że Bóg tak bardzo ukochał ten świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego uwierzy, Został zbawiony. Ale kto zaniesie Ewangelię tym ludziom? Kto zaniesie Ewangelię do takich miejsc jak Arabia Saudyjska? Are you to go to some distant Czy jesteście gotowi, żeby pojechać do jakiegoś odległego kraju and take the there? i zanieść tam Ewangelię? You know, the of Jesus for all of us. Wiecie, że powołaniem Jezusa do nas wszystkich go ye into all the earth. jest to, byśmy szli na koniec na całą ziemię. Nie, nie panic. Nie panikujcie. Nie każdy musi pójść dosłownie, ale wszyscy musimy mieć udział w tym powołaniu. Niektórzy rzeczywiście pójdą. Inni wspierają ich w modlitwie. Inni wspierają ich swoimi darowiznami. Ale nikt z nas nie może powiedzieć, że to nie jest nasze powołanie. Więc chcę że to nie jest nasze powołanie. This word. Zatem chcę Was zachęcić, proszę, módlcie się o muzułmanów na tej ziemi. Wiecie, on że live. oni żyją pod wpływem religii, która jest pełna regulacji i przepisów. They have political laws. Mają prawa dotyczące they polityki, economic laws. dotyczące ekonomii. They have regulations how to wash themselves. Mają nawet przepisy dotyczące tego, jak mają się obmywać. Laws, laws, laws, but no gospel. Przepisy, przepisy, przepisy, ale nie ma Ewangelii. Kto im zaniesie Ewangelię? And I'm so glad I can always meet people who have the courage... And the the people. bardzo cieszę się, że stale spotykam ludzi, którzy mają odwagę by zanieść Ewangelię tym ludziom this is a to jest pastor, którego spotkałem w Azji był w więzieniu, w więzieniu ponad rok tylko z powodu głoszenia Ewangelii po roku został uwolniony i powiedzieli mu już dłużej nie możesz głosić Ewangelii so spytałem go, co teraz robisz i potem w swoim domu pokazał to studio. I co on robi? On e, szuka muzułmanów, którzy dawrócili się do Chrystusa i pyta ich, i, czy mogliby się podzielić świadectwem o tym, jak zostali chrześcijanami. On nagrywa te świadectwa na wideo, a potem wypala je na DVD. The DVDs he is copying. I robi kopię tych DVD. I kiedy i, za, i codziennie gdy wychodzi z domu bierze kilka tych dvd and if he meets some Muslim, i jeśli spotka jakiegoś muzułmanina, to daje mu to dvd and i mówi mu o jezusie byłem zaszokowany. I, him, i spytałem jak możesz to robić just been out of właśnie wyszedł z więzienia to jest zbyt niebezpieczne on spojrzał na mnie i and he przepraszam i powiedział, o przepraszam, <laughs> to nie jest tak. Zapomniałem Ci powiedzieć o tym, co najważniejsze. Oczywiście nie jest tak, że ja tak wychodzę i to robię. Ja poczułem taką ulgę. I potem wyjaśnił mi, jak on to robi. O, Manfredzie, zapomniałem Ci o tym powiedzieć. Oczywiście za każdym razem rano, gdy, zanim wyjdę z domu, modlę się. I ufam Bogu, że będzie mnie chronił i że pozwoli mi spotkać tylko tych ludzi, którzy są przygotowani. I wtedy poczułem się tak bardzo zawstydzony. I może udawałem się zrozumieć to, co czuję. Pomyślałem sobie, gdybym ja tylko miał taką wiarę. I to była moja Taka była moja modlitwa. Actually, this is my for you now. I taka jest również moja modlitwa dla Was, Zawsze, gdy mam okazję, podzielić się kil kilkoma świadectwami. My is, Lord, that kind of fire in our moja modlitwa brzmi, Panie, rozpal takie, taki ogień w naszych sercach. Wyobraźcie sobie, że my tak byliśmy żyli. Go out in the morning Wstajemy rano and pray we leave the house. i modlimy się, zanim wyjdziemy z domu. Lord, Panie, cały należy do Ciebie. Jestem dostępny. Kogokolwiek dzisiaj spotkam, jeśli odczuję, że Ty chcesz, żebym do tej osoby, z tą osobą porozmawiał, zrobię to. Co by się stało wtedy z naszymi kościołami? Co by się stało z naszym chrześcijaństwem w Polsce, gdybyśmy tak żyli? Bóg chce Cię błogosławić. Bóg chce ci dać swojego ducha odwagi. My wszyscy się boimy. We jesteśmy onieśmieleni i po co nam się ręce? But Ale Paweł mówi, że to nie pochodzi od Boga. Tak na od Boga tak naprawdę, naprawdę pochodzi duch odwagi. love. Miłości. współczucia. Duch mocy do pokonania wszelkich słabości. I on tak to robi. W Indonezji spotkałem tego młodego chłopaka. Tam w szkole biblijnej. I ten młody chłopak w tej koszulce w paski. I got to know him a little dosyć dobrze go poznałem. Podzielił się ze mną swoim świadectwem i powiedział, Manfredzie, pewnego dnia byłem na targu, to jest muzułmanin, był and muzułmaninem wtedy. On, on, on I, a book, a book, I na tym targu znalazłem Biblię i jakąś ksiąg, książkę hinduistyczną. School, Teraz ten chłopak jest w szkole biblijnej jest chrześcijaninem. Ale, zac... Ale zaczęło się od tego, że znalazł te dwie książki na targu i kupił je. So so excited, był tak bardzo podekscytowany, że chciał się dowiedzieć, co, w co wierzą inni ludzie. Podekscytowany so wziął dwie książki, wrócił do domu. Zobaczył ojca i powiedział, tato, posłuchaj. No, znalazłem, znalazłem parę książek na, na targu i chcę się dowiedzieć, w co wierzą chrześcijanie i hindusi. Jego ojciec był oddanym muzułmaninem. I gdy uświadomił sobie, że jego syn przyniósł Biblię do domu, wpadł w taki gniew, że natychmiast porwał ciężką popielnicę ze stołu i chciał zabić swojego własnego syna. Swojego własnego syna. Ale jego syn był wciąż muzułmaninem, nawet nie został jeszcze chrześcijaninem. Po prostu tylko kupił Biblię. So I asked him, What did you do? I spytałem go, co zrobiłeś? Yeah, no he ran for his life, of Oczywiście uciekł, żeby and, and uratować życie. I powiedział, and gdy uciekałem z domu, chwyciłem jedną z tych książek, a potem biegłem co tchu. I mi swoje i opowiedział, co było dalej. So to jest prawdziwa historia. And he said, I, I powiedział, że już gdy nie miałem siły dalej biec, znalazłem jakąś ławkę. So so Usiadłem na niej i byłem tak wyczerpany, że zasnąłem. He spent the whole night there. Tak naprawdę całą noc tam spędził. Na razie już rano kilka osób go znalazło. I spytali go, co tu robisz? I był zaskoczony. Czuł się zakłopotany. Powiedział, uciekłem z domu. I spytali go potem, a jaką ty masz tu książkę? O, chyba to jest Biblia. O, jesteś chrześcijaninem. Nie, nie, nie, jestem muzułmaninem To dlaczego masz Biblię? O, chciałem się dowiedzieć, w co wierzą chrześcijanie. I i ci ludzie uśmiechnęli się do Niego I, po i powiedzieli, możemy Ci w tym pomóc, bo jesteśmy chrześcijanami. I wyobraź sobie, że zasnąłeś na ławce przed naszym kościołem. Bóg jest Bogiem zaopatrzenia. I akurat była pora na nabożeństwo. Zaprosili go do kościoła. Wyjaśnili mu Ewangelię i on został chrześcijaninem. Takie jest jego świadectwo. Teraz jest w szkole biblijnej. I spytałem go, dlaczego jesteś w szkole biblijnej? I powiedział, bo chcę zostać pastorem. A potem chcę zanieść tę Ewangelię mojej rodzinie. Rodzinie, która chciała go zabić. W takich chwilach te chwile są takie cenne dla mnie, bo to, to jest tak jakby przebłysk w końcu dla mnie. I, I modlę się wtedy o Panie, gdybyśmy mogli tylko tak przeżywać naszą wiarę niech Wam się nie wydaje, że e, mieszkańcom Indonezji jest łatwo wybaczać. Może niektórzy z nas mają bardzo bolesne wspomnienia związane z rodziną. Parents, fathers, they can hurt us. Rodzice, ojcowie mogą nas zranić. Ale co może być bardziej bolesnego od tego, że Twój własny ojciec chce Cię zabić? Zatem serce tego młodego człowieka mogło być pełne goryczy. Mógł trzymać urazę. Jednak zamiast tego on wszystko to złożył u stóp krzyża. Wybaczył swojemu ojcu i teraz chce się pojednać i zanieść Ewangelię ojcu, który chciał go zabić. Jak myślicie, co by się stało, gdybyśmy w ten sposób przeżywali swoją wiarę? bitterness Co by się stało, gdybyś dzisiaj u stóp krzyża zostawił całą swoją gorycz i wszystkie swoje urazy? What would happen if you would leave all your co by się stało, gdybyś pomodlił się w swoim sercu? Panie, chcę się pojednać. Panie, wielu ludzi mnie skrzywdziło, ale chcę się pojednać. Jeśli dasz mi taką okazję, to chciałbym podzielić się moją wiarą z tymi, którzy mnie zranili. Czy możecie sobie wyobrazić, co by się stało? Czasami myślę, Czasami mi się wydaje, że nie ma w tym nic dziwnego, iż Kościół wzrasta w takich krajach. Gdybym tylko miał taką wiarę, ale mogę ją mieć, bo Bóg jest taki sam. Zaufaj Jezusowi w, w miejscu swojej słabości, tam, gdzie jesteś zraniony, gdzie cię boli, zaufaj Mu i potem pozwól Jemu Kierować Twoimi krokami. O, Lord, I do this. o, ja nie dam rady tego zrobić. No, I ja nie dam rady. But if you give me the strength, yes, Ale evadibli. jeśli Ty dasz mi siłę, to jestem dostępny. Actually, Jesus said you can't do Jezus powiedział tak naprawdę, że nic nie możecie uczynić. A, a, this is in the Bible. To jest radykalne nauczanie z Biblii. You do nic nie możecie uczynić. Jesus said, me, you can't do Jezus powiedział, bez mnie nic uczynić nie możecie. John 15. Ewangelia Jana, rozdział 15. Ale then mówi, z mnie ale potem powiedział, ze mną nic nie jest niemożliwe, żadne pojednanie, żaden pierwszy krok, który chciałbyś uczynić, ze mną nic nie jest niemożliwe. Tak jest jego świadectwo. Bycie chrześcijaninem w Indonezji jest bardzo niebezpieczne. Nie pokazuję wam wiele zdjęć przedstawiających cierpienie, ale żeby dać wam pewien obraz, to jest młody ewangelista z Indonezji. Został napadnięty przez grupę muzułmanów i postrzelili go w stopę. I tym go w stopę. That doctors, they to treat him he was a Nienawiść w tym kraju jest tak wielka, że lekarze odmówili leczenia, e, ponieważ był chrześcijaninem. And for couldn't find anybody to operate his food. I przez wiele miesięcy nie mógł znaleźć nikogo, kto zaoperowałby jego stopę. Our we have a medical branch. W naszej misji mamy służbę medyczną. I gdy dowiedzieliśmy się o jego przypadku, pozwoliliśmy mu, pozwoliliśmy, pomogliśmy mu znaleźć and, e, prywatną klinikę. And when the there had the bullet, i gdy lekarze wyjęli kulę z jego stopy, lekarz nam pokazał ją i powiedział, że ona już jest zardzewiała, bo tak długo była w jego stopie. Zatem mamy tu prawdziwe cierpienie. Ludzie umierają, są torturowani, ale Jezus jest wciąż wierny i On przeprowadza przez to swój Kościół. I jest jedna rzecz, którą nigdy nie Jednej rzeczy nigdy nie zrozumiem chociaż jest tak wiele opresji i cierpienia i nie ma w ogóle wolności religijnej. Chrześcijanie tam jednak mają wolność w swoich sercach, ale co mnie zadziwia? U nas mamy tylko wolność, wolność, wolność. Ale wielokrotnie brakuje nam wolności w sercu, by dzielić się swoją wiarą. Jeśli ktoś z Was ma odpowiedź na to, to jestem otwarty, chciałbym to zrozumieć. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Panie, odb... zabierz to. Daj nam odwagę. Pozwól nam dzielić się wiarą. Na północy Nigerii kościół chrześcijański jest prześladowany przez grupę terrorystyczną. Boko Haram prowadzi wojnę przeciwko kościołowi. W północnych Stanach Nigerii obowiązuje islamskie prawo szariatu. Wydane zostało prawo, że w pewnych miejscach nie wolno Budynku kościelnego. I visited that place. Ja odwiedziłem to miejsce. Actually, this friend of mine, he is standing there where he used to preach. I ten mój przyjaciel stoi w miejscu, w którym miał kazalnicę. When the authorities created that law, there was already a church. Gdy władze wydały to prawo, na tym miejscu stał kościół. So they completely eradicated the church. I władza władze całkowicie zrównały z ziemią kościół. And he the On wyjaśnił mi, co się stało. And I, saw that many young men were I gdy rozmawialiśmy, zobaczyłem, że wielu młodych ludzi Two, się gromadzi wokół. There, there, six, Dwóch, trzech tu, pięciu tam, sześciu tam. So I got a Trochę się zacząłem niepokoić. And then my said, we go. I wtedy mój przyjaciel powiedział, lepiej stąd pójdźmy. And I was very happy. Bardzo mnie to ucieszyło. Ale powiedziałem mu, czy mogliby, moglibyśmy się jeszcze za chwilę zatrzymać i pomodlić się? I on powiedział, nie, gdybyśmy się teraz pomodlili, to doszłoby do rozlewu krwi. Możecie sobie wyobrazić, że oni zrównali z Kościół? The ground still belongs to the church. He is the owner of the ground. Ta ziemia wciąż należy do kościoła. On jest właścicielem tej ziemi. And the hatred is so big that they are not happy with the destruction of the church. Nienawiść jest tak wielka, że nie wystarczy im zniszczenie, zburzenie kościoła. They cannot even take it if the preacher would nie są nawet znieść tego, że, że pastor przez chwilę ze swoim przyjacielem modliłby się na tym kawałku ziemi. Zaczynam od tego, że jesteśmy solą tej ziemi. Jak zatem wygląda sól i światłość na północy Nigerii? Spotkałem tę młodą dziewczynę. Była muzułmanką i została chrześcijanką. Ostatnio Nauczyła się kilku historii z Biblii. I właśnie tam na północy Nigerii, gdzie jest prawo szariatu, she found a few Muslim, znalazła kilku innych muzułmanów i wyjaśnia im to, czego właśnie sama nauczyła się z Biblii. This is cool. I like that. To jest super, bardzo to lubię. Wyobraźcie sobie, że my byśmy tak żyli. Pastor, imagine your like that. Pastor, że wyobraź sobie swój kościół taki. Maybe next you're on Luke 15. Może w, za tydzień będziesz głosił na temat Ewangelii Łukasza rozdziału 15, The son. O synu marnotrawnym. Wszyscy robią notatki. And then you folks on Monday. A wy, członkowie Kościoła w poniedziałek, w, w swojej pracy, może na przerwie na kawę, widzicie kolegę, koleżankę i pijecie razem kawę i mówicie, słuchaj, w ostatnią niedzielę nasz pastor opowiedział niezwykłą historię o młodym człowieku, który wszystko stracił. Ale potem jego... Ojciec, który jest obrazem Boga, dał mu kolejną szansę. I to naprawdę mi pomogło, bo ja po prostu prawie zrujnowałem własne woman, said, Ale po, tej, po tym kazaniu porozmawiałem ze swoją żoną i powiedziałem, czy, może spróbujmy jeszcze raz od nowa. Now I, see you, I, I, I teraz, gdy widzę Ciebie, chciałbym Ci o tym powiedzieć, bo wiem, przez jakie trudności przechodzisz. Maybe the same God can help you. Może ten sam Bóg Tobie pomoże. What would happen, if we would live like that? Co by się stało, gdybyśmy tak żyli? Gdybyśmy dzielili się tym, czego nauczyliśmy się w Kościele, z ludźmi wokół nas. Tak więc kościół na północy Nigerii pośród tego prawa szariatu wzrasta. Kolejny rejon, gdzie chrześcijanie są prześladowani, to Indie. Hindusi bardzo brutalnie prześladują chrześcijan. Niszczą kościoły, tysiące domów zostało zniszczonych. Dziesiątki tysięcy chrześcijan musiało uciekać. Fleeing, you know what that means. Wiecie, co to znaczy? Zostawiasz swój dom, swój dobytek i tylko to co masz na sobie zabierasz ze sobą. Terrible suffering. Okropne cierpienie. I met a in his w, ty, w tej małym e, kościele spotkałem diakona on the wall. i na kaplicy e, był napis na ścianie. Now, I, I read this Hindu nie byłem w stanie, prze, e, nie, oczywiście nie rozumiałem tego so i, asked him he could it I go, czy może mi przetłumaczyć. I przetłumaczył na angielski. Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I gdy On mi to przeczytał, rozpłakał się. Spojrzałem na Niego. I spytałem, bracie, co się dzieje? I powiedział, Manfredzie, opowiem Ci o, o sobie. To, co powiedział, było straszne. Powiedział, że jego rodzony brat napadł na ten kościół i zniszczył go. Jego własny brat chciał go zabić. Ja objąłem go ramieniem i powiedziałem, tak, rozumiem. W tej sytuacji też bym się rozpłakał. Potem on spojrzał na mnie i powiedział, ty nic nie rozumiesz. Ja nie płaczę z tego powodu. Byłem zaskoczony. Płaczę z powodu tych słów. Gdyby tylko, gdyby tylko mój brat znał Jezusa. brother Jak jak mój brat będzie znał Ojca? Jak, jak będzie miał to życie, jeśli nie zna Jezusa? Gdyby tylko znał Jezusa. And then I i wtedy ja prawie się rozpłakałem. Bo zadawałem sobie pytanie, Boże, kiedy po raz ostatni ja płakałem za zgubioną duszą? Tak wiele możemy nauczyć się od prześladowanego Kościoła. Może chcesz się pomodlić swoim sercem? Panie, potrzebuję takiej pasji. Wszyscy potrzebujemy takiej pasji. Tak wiele dusz wokół nas idzie do piekła. Ludzie, którzy są zniewoleni w różnych miejscach. Jest tak wiele ciemności w ich życiu. Nie znają Jezusa. A my jesteśmy zbyt nieśmiali. Może chcemy być za bardzo dyplomatyczni. Mamy różne wymówki. Ten człowiek modli się za swojego brata. Nie martwi się tym, co brat mu uczynił. Oh, how many Ileż to jest konfliktów w naszym kraju między rodzeństwami. He's not concerned about that. He is concerned about the soul of his brother. On tym się nie martwi, On się martwi duszą swojego Nie dziwi mnie to, że Kościół w tych krajach rośnie. Niemniej jednak cierpienie jest realne i możecie modlić się za Kościół w Indiach. Gdy mieliśmy nabożeństwa w różnych miejscach, ludzie cały czas płakali. To, co wróg robi, jest realne. Ale to, co robi Jezus, jest jeszcze bardziej realne. W jest też nadzieja. Pośród cierpienia jest również nadzieja. Nadzieja wykraczająca poza ten świat. Nadzieja zmartwychwstania. Nadzieja, że pewnego dnia zrozumiemy, iż Jezus wszystko zamierzył ku dobru. Dzisiaj tego nie widzimy Dzisiaj jedynie możemy w to wierzyć Ale pewnego dnia to zobaczymy Ci chrześcijanie w Indiach stracili wszystko I potem spytałem ich, jak możemy wam pomóc I powiedzieli mi, że gdy nas napadli, to zabrali nam wszystkie Biblie Czy moglibyście przywieźć nam trochę Biblii? Dostarczyliśmy im Biblię I znowu byłem zaszokowany Biblii w My w naszym domu mamy tyle Biblii And I, don't find the time to read i czasami Bible. nie znajduję czasu, żeby przeczytać własną Biblię. Maybe that's your Może tak jest i u Ciebie. They a oni stracili wszystko i pierwszą rzeczą, jaką chcą, to nowa Biblia, they know the Word of God. ponieważ wiedzą, że bez Słowa Bożego We this nie przetrwamy tych tortur, this tego We piekła. Potrzebujemy Słowa Bożego. And what about us? A co z nami? Mamy Mamy Słowo Boże. Panie, y, daj nam nowy głód, for your word. głód Twojego Słowa. Chcemy studiować Twoje Słowo, chcemy modlić się Twoim Słowem, chcemy poznawać Twoje Słowo. Let me close with a, another last area. I chciałbym zakończyć na ostatnim rejonie. As an for the world, I take Cuba. E, jako przykład kraju komunistycznego wezmę Kubę. Fidel Castro i jego grupa terrorystów rozpoczęli rewolucję w 1959 roku. Chcieli e, przy, dać Kubie nową przyszłość. What they brought to Cuba was poverty and socialism. Ale tak naprawdę przy, przy, przynieśli Kubie socjalizm i Chcieli zniszczyć Kościół, zniszczyć chrześcijaństwo. Didn't work. Nie udało się. There, revolution failed. Ich rewolucja upadła. Kuba jest dzisiaj bardzo biednym krajem. Ale gdy oni zaczynali swoją rewolucję komunistyczną, Bóg zaczął swoją rewolucję. Rewolucję w sercach ludzi. Dzisiaj, jeśli przyjechalibyście na Kubę, to moglibyście pójść do różnych kościołów. I lepiej, żebyście przyszli wcześniej. Chodzi mi godzinę wcześniej. bo w przeciwnym razie nie znajdziecie miejsca, Wolnego w ludzie stoją przed drzwiami, ludzie stoją w oknach i słuchają Słowa Bożego, bo na Kubie jest przebudzenie chociaż rząd dalej próbuje uciskać Kościół. To jest nielegalne spotkanie na wolnym powietrzu. Tego wieczoru spotkało się jakieś 4000 ludzi i setki przyjęło Chrystusa. Jaki jest sekret wzrostu Kościoła w Kubie, na Kubie? Sekretem wzrostu Kościoła jest modlitwa. I teraz już kończę. Może to jest największa lekcja, jakiej możemy nauczyć się od kościoła Prześladowanego. The is a kościół prześladowany to jest kościół modlący się. Of it's a Oczywiście jest to kościół modlący What się. Else can they do? Co innego mogą robić? They are so weak. Bo są tacy słabi, they are so tak bez rad, bezbronni. Only God who can help them. Tylko Bóg może im pomóc. I my myślimy, może zbyt wiele razy. A my zbyt często myślimy, we are weak, but we can quite well. o, może trochę słabi jesteśmy, ale całkiem nieźle sobie poradzimy. Polegamy na Bogu, ale jeszcze na tym, na tym, na tym i na tym. So we have all sorts of false gods. Zatem mamy całą y, y, paletę fałszywych Bogów. That's why our life is so weak. Dlatego nasze życie modlitewne jest takie słabe. I nas Natomiast chrześcijanie prześladowani chcą nas, żebyśmy skupili uwagę na czymś innym. Jak już powiedziałem, oni modlą się za nas. Oni widzą wszystkich bogów materializmu i e, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, którym ufamy. I modlą się, Panie, pomóż naszym braciom na zachodzie. I by zrozumieli, że wszyscy ci bogowie są martwi. Nie mogą pomóc, ale Ty możesz pomóc. Pomóż im nauczyć się, jak być znowu modlącym się Kościołem. I chcę Was zachęcić. I już zaraz będziemy się modlić byście się modlili, byście się modlili za swoich prześladowanych braci i siostry, byście, się, byście modlili się dzisiaj za kościół w Syrii, w Iraku, w Iranie, za 30 tysięcy chrześcijan w, w północno-koreańskich obozach koncentracyjnych. Słyszeliśmy o Filipinach, o Wietnamie, o Laosie. That we pray for this brothers and sisters. Módlmy się za tych braci i siostry But also that we pray for us. Ale modlimy się, módlmy się też za nas samych Lord, this fire in our Panie, rozpal na nowo ten ogień w naszych sercach Let us learn those Obyśmy nauczyli się tych lekcji Niech ich cierpienie nie będzie na darmo Pozwól nam na, e, zrozumieć, czego chcesz nas przez to nauczyć Let me quickly explain this picture. Chciałbym jeszcze na koniec wyjaśnić, co się dzieje na tym zdjęciu. Pullover, ten człowiek tutaj w ciemno-granatowym e, swetrze jest chrześcijaninem z Korei Północnej. I my tutaj stoimy e, w, w Korei Południowej, zaraz przy granicy z Koreą Północną. I teraz, że jesteśmy o swojej rodzinie, nie wie, jak i on, skoro byliśmy tam tak blisko, Korei północnej, on myśli o swojej rodzinie, nie wie, co się z nią and, dzieje. And weeping and weeping and weeping. I płacze z tego powodu, i płacze, i płacze. And this man with a, white jacket a ten człowiek w białej kurtce from Pakistan. jest prześladowanym chrześcijaninem z Pakistanu. Wielokrotnie grożono mu śmiercią. And now he is this other brother, I on teraz obejmuje tego brata z i północnej, him and for him. pociesza go i modli się za niego. Czyż nie jest to piękne zdjęcie? Jeśli jeden prześladowany chrześcijanin może zachęcić i modlić się za drugiego prześladowanego chrześcijanina, o ileż bardziej my powinniśmy być w stanie modlić and się za niego. I widzicie tutaj grupę ludzi stojących wokół nich? Some Christians from free nations. Niektórzy chrześcijanie z wolnych narodów modlą się za tę dwójkę w środku ale myślę, że wciąż tam w tym kręgu jest miejsce dla Ciebie. My możemy otoczyć Kościół prześladowany. Możemy być jak mur modlitwy wokół Kościoła prześladowanego. I możesz zająć swoje własne miejsce w tym kręgu. I może codziennie znajdziesz 5 albo 10 minut, to pray for a specific nation, żeby modlić się za jakiś konkretny kraj, for people za ludzi. Maciek przy, przy, przywiózł biuletyny, w których są opisane historie ludzi, za których można się modlić. I na tym ta, to jest Boży pomysł na Kościół. Zaczyna się tutaj od nas. Jeśli jesteś zraniony, znajdź kogoś w tym kościele. I powiedz mu, spytaj, czy pomodlisz się za mnie? Jeśli masz słowo zachęty, macie słowo zachęty dla siebie nawzajem, nie wahajcie się by siebie zachęcić. Na tym właśnie polega Kościół. Ale Kościół to nie jest tylko nasz Kościół tutaj. Kościół jest na całym świecie. I tak jak my powinniśmy tutaj dodawać sobie zachęty i modlić się za siebie nawzajem, tak samo powinniśmy się modlić za naszych prześladowanych braci i siostry. Niech Bóg Was błogosławi. Dziękuję.